gdy ćwiczymy lub sprzątamy. Możesz uczyć się angielskiego mimochodem. Zapraszamy! Dzień dobry, witamy w czwartym odcinku kursu angielskim mimochodem. Magda, how are you? I'm fine, and you? I'm fine too, thank you. Magda, are you a nurse? Yes, I am. Are you a student? No, I'm not. To są wyrażenia, których uczyliśmy się na poprzedniej lekcji. Are you a student? Czy jesteś studentką? Studentem? Are you a nurse? Czy jesteś pielęgniarzem? Pielęgniarką? Jakbyśmy powiedzieli, czy jesteście studentami? Are you students? Are you students? Czy jesteście studentami? Are you students? Powtórz. Are you student? Students. Are you students? Czy jesteście lekarzami? Are you a doctor? To jest, czy jesteś lekarzem? A czy jesteście lekarzami? Are you doctors? Are you doctors? Czy jesteście pielęgniarkami? Are you nurses? Are you nurses? Mhm. Czy jesteście e, Polkami? Are you Polish? Are you Polish? Czy jesteś Polką, czy jesteś Polakiem? Byłoby dokładnie tak samo. Are you Polish? Jakbyś powiedziała, czy jesteś we mnie zakochany? Are you in love with me? Are you in love with me? Yes, I am in love with you. Tak, jestem w tobie zakochany. To be in love with somebody. Być w kimś zakochanym. Poznajmy teraz kilka przymiotników. Przymiotniki opisujące osobę. Wygląd. Jak jest gruby, wiesz może? Fat. Fat. Fat. Jak powiedzieć, Marek jest gruby? Mark is fat. Mark is fat. Marek jest gruby i niski? Mark is fat and... Uh... And short. short. And short. Niski? Short. Short może też oznaczać krótki. Mark is fat and short. A jak będzie wysoki, wysoka? Tall. Tall. Tall. Susan jest wysoka? Susan is tall. Susan is tall. Susan jest blondynką? Susan is fair. Susan is fair. Można też powiedzieć blond, ale fair to jest taka jasnowłosa. No, skoro jest blondynką, skoro jest wysoka, to pewnie jest atrakcyjna. Jak jest atrakcyjny? Attractive. Powtórz. Attractive. Attractive. Attractive. A więc Susan jest wysoka, jasnowłosa i atrakcyjna. Jak to powiemy? Susan is tall, fair and attractive. Mhm. Tak jest. Susan is tall, fair and attractive attractive. A więc Mark is short and fat. Susan is tall, fair and attractive. Są zakochani? They are in love. They are in love. They are in love. Mark and Susan are in love. Są zakochani. Jak jest szalony? Crazy. Crazy. Mark jest szalony. Mark is crazy. Susan jest szalona. Susan is crazy too. Tak, Susan tez, też jest szalona. Susan is crazy too. Słówko too, pisane t, o, o, oznacza też, także. A więc Mark is crazy. Susan is crazy too. Oni są szaleni. They are crazy. They are crazy. Powtórzmy. They are crazy. They are, crazy. They are crazy. Jak powiemy Mój samochód jest nowy. Jak jest nowy? New. new. Mój samochód jest nowy. My car is new. My car is new. Twój samochód także jest nowy. Your car is new uh, too. Your car is new too. Zauważcie, że słówko to występuje najczęściej na końcu zdania. My car is new. Your car is new too. Our cars are new. Nasze samochody są nowe. Our cars are new. Powtórz. Our car, cars are new. Wróćmy na chwilę do Marka i Susan. Jak jest mądry, bystry? Clever. Clever. Marek nie jest mądry. Mark isn't clear, clever. Mark isn't clever. Susan też nie jest mądra. I teraz uwaga. Też. W przypadku przeczenia, a więc Susan nie jest mądra, to już nie będzie tu, to, to będzie either. Powtórz, either. Either. A więc powiedzmy teraz tak. Mark nie jest mądry. Susan też nie jest mądra. Mark isn't clever. Susan isn't clever either. either. Either. Mark isn't clever. Susan isn't clever either. I znowu either jest na końcu zdania. Oni nie są mądrzy? They are not clever. They are not clever. Hmm? Jak powiemy... To jest ładne. This is nice. This is nice. Tamto jest też ładne. That is uh, nice too. That is nice too. This is nice. That is nice too. Mój dom jest stary. My house is old. My house is old. House to dom. Old. Stary. My house is old. Twój dom też jest stary. Your home is old too. Your house is old too. Użyłeś słówka home. Okay, to też jest używane jako dom. Różnica między house a home jest taka, że home to jest każdy dom, także mieszkanie, to jest po prostu miejsce, gdzie się mieszka. House to jest po prostu dom, domek. Budynek. Jak powiedzieć, ta rzecz jest dobra. This thing is good. This thing is good. This thing is good. Tamta rzecz też jest dobra. That thing is good to. That thing is good too. Ta rzecz nie jest dobra. This thing isn't good. This thing isn't good. Tamta rzecz też nie jest dobra. That thing isn't good either. That thing isn't good either. Ta rzecz jest zła. This thing is bad. This thing is bad. Ten mężczyzna jest zły. This man is uh, bad. This man is bad. Tamten mężczyzna też jest zły. That man is bad either. That man is bad too. To. That man is bad too. Powtórzmy odmianę czasownika to be. Ja jestem. I am. Ty jesteś. You are. On jest He is ona jest She is to jest It is My jesteśmy We are Wy jesteście? You are oni są They are one są They are they are oni i one to jest they na koniec zwróćmy uwagę na wymowę dwóch dźwięków. Pierwszy dźwięk to dźwięk zapisywany przez TH. Na przykład w słowie they albo this albo that. Ten dźwięk wymawiamy dotykając językiem do przednich zębów. W języku polskim nie mamy tego dźwięku. This. That they powtórz, this that they ten sam dźwięk może też występować w wersji bezdźwięcznej. Na przykład thing, powtórz thing. thing. Zwróćmy jeszcze uwagę na jeden dźwięk, na przykład w słówku. Fat. Samogłoska w słówku fat jest czymś pośrednim pomiędzy polskim a a polskim e. Powtórzmy. Fat. Fat. Man. Man. To wszystko na dziś. Zapraszamy do kolejnego odcinka kursu Angielski Mimochodem. Do usłyszenia.